O! Działa. Ok. E, dzisiaj nagranie inne niż zwykle, bo nagranie z działki. E, więc będzie słychać dwa psy dyszące, szczekające. E, wodę, e, samoloty z Okęcia. E, może jakiegoś sąsiada. O, właśnie idzie pies z patykiem, żeby mu rzucić. Więc bardzo przepraszam. To jest jeden pies. Ok. A co to jest za działka? Słuchajcie, rok temu miałem fazę, może dwa, ale faza moja wyglądała tak, że sobie obejrzałem film Back to Eden. To jest taki program, można znaleźć na internecie. A, to znaczy taki filmik na, na YouTube i, i w ogóle taki, nie wiem co, tam, co to jest, czy schemat działania, czy cokolwiek. Nie wiem jak to nazwać. Eee, o co chodzi? Koleś, jakiś wierzący. Stwierdził, że kupił się działkę na odludziu suchym, gdzie nie było nic. Ciężko, wszystko rosło. Wszystko musiał podlewać, żeby mu rosło. I, i, i w ogóle nie był problem. No ale się tak zastanawiał, zastanawiał. Patrzył na to i stwierdził, stwierdził w pewnym momencie, jak to się dzieje, że niby mieszka na suchym terenie, a w okolicy... Na przykład, rośnie las. Las rośnie i sobie jakoś się nie przejmuje tym, że jest suchy teren. I, i, i tam wszystko jest, wiecie, podściółką wilgotne. Wszystko jest takie inne, nie? Tutaj ma sucho ziemię, a w lesie wszystko rośnie. Mimo tej suchej ziemi dookoła małej ilości deszczów i tak dalej, nie? O właśnie, ktoś jedzie, leci na wakacje samolotem. Niestety będzie pewno coś takiego czysto. I co ten koleś wymyślił? Nie jest to nowa metoda, bo znalazłem podobne metody w zasadzie na całym świecie, różne się nazywa, permakultura lub inne takie rzeczy, ale co on takiego obczaju? Obczaju, że w momencie, w którym ześciąkujemy ziemię jakąś porządną ilością czegoś, różne te rzeczy są, liście, Wood chipsy, czyli takie ścienki z drzewa, czy inne tego typu rzeczy, to pod ziemią nam się trzyma sporo wilgoci. Nie trzeba tego podlewać. I oprócz tego wilgoci ma to wszystkie wartości odżywcze. Odkrył, że wiecie, w momencie kiedyś na przykład nie przekopuje ziemi co roku, to w tej ziemi się różne mikroorganizmy tam roz, rozwijają. Różne grzyby, na jest inne. I ogólnie Ogólnie u niego uprawa wygląda tak, że ma sobie suchą ziemię, Na tej suchej ziemi co roku po trochu dosypywał y, różne ściółki, aż sobie zrobił tak chyba 40 cm, ściółki, która na dole tam gnije, tak, na dole tam się wszystko dzieje, na górze jest bardzo dobrą taką ściółką miękką y, i y, y, y, y mu te rzeczy y, rosną po prostu niewiarygodnie niewiarygodnie fajnie i tak dalej, bez nawożenia sztucznego są ekologiczne, a nie wyglądają jako, jak ekologiczne bo wiecie, ekologiczne u nas to wyglądają jak e, ledwo wyrośnięte, a u niego wyglądają jak super przenawożone, <śmiech> te ekologiczne mimo, że całkowicie tego praktycznie nie nawozi ani też praktycznie tego nie podlewa więc stwierdziłem, że ja sobie muszę coś takiego spróbować i, i sobie taką tutaj działkę z pomocą żony załatwiliśmy a bok Okęcia, tak, sobie tutaj coś takiego jest. Co prawda to jest od roku, więc tej ściółki, to mi się tu niewiele udało zrobić, ale coś się zaczyna robić. Coś się zaczyna tutaj rosnąć. W tym roku pierwsze takie przymiarki do tego, żeby coś z tej działki zjeść. Nie wiem, czy koło Okęcia to dobre, bo podobno tutaj trochę te samoloty tam, tam wiecie, zmrodzą? Ale jakoś się tym nie przejmuję, bo wiecie, coś, choćby coś za zjadł, z i tak mi nic nie zaszkodzi. <grywa> więc, e, więc nie za bardzo się tym będę przejmował. E, w każdym razie, jaki jest tak naprawdę wniosek z tego, z tego całego przedsięwzięcia? Wniosek z tego całego przedsięwzięcia? E, z tego całego filmu, jaki wyniosłem? E, no, wniosek jest dosyć prosty. Słuchajcie, więc. E, o, pies podchodzi, słychać dyszenie. Postaram się to jakoś wyciszyć, żebyście tego nie słyszeli. E, w każdym razie e, wniosek jest e, dosyć prosty. E, brzmi on mniej więcej tak, że Ziemia jako taka była stworzona nam do uprawiania. I ta uprawa na początku nie miała być trudną pracą. Miało to być łatwe i tak dalej. Dopiero po upadku człowieka to coś stało się trudne. I wiecie, próbowaliśmy ogobocić ziemię z tego wszystkiego co na niej było i ta ściółka sobie na niej była i wszystko miało ładnie rosnąć i tak dalej, a koleś sobie nagle stwierdził, to znaczy człowiek sobie stwierdził, że chce mieć tego więcej, żeby mu lepiej rosło, więc na przykład musi wykosić inne rośliny i tak dalej, wyplewić, wykopać je do całej ziemi, do gołej ziemi. W ten sposób zaczęliśmy psuć to wszystko co było naturalnie w ziemi, w sumie gało rośnięcie, i. I mamy coraz bardziej, wiecie, wyja wyjałowione te wszystkie rośliny i tak dalej. I nam to nie rośnie. Podczas gdy, gdy w momencie, kiedy na przykład zastosujemy ściółkę lub lub tego typu metodę, w tym momencie zaczyna nam to e, znacznie lepiej rosnąć. I jakoś się to samo zaczyna, wiecie, taki ekosystem e, uprawny się robi. I wygląda to zupełnie wtedy inaczej. W każdym razie, wiecie, jako ludzie trochę się zagapiliśmy i zapomnieliśmy, jak ta Ziemia ma naprawdę działać. I czego się nauczymy o tej działce? Taka głupota, słuchajcie, ale jak się czyta Ewangelię, to Jezus cały czas ma odwołania do ogrodnictwa, do uprawiania. Nawet jak zmartwychwstał, to słuchajcie, pojawił się najpierw jako ogrodnik. Więc... Coś tu, coś tu jest na rzeczy, stwierdziłem. Zwłaszcza po, po, po tym roku posiadanie tej działki, po prostu stwierdziłem, że coś jest naprawdę na rzeczy. Z tym, że jak zmartwychwstał, to był ogrodnikiem. Potem jeszcze znalazłem kilka innych ciekawych fragmentów z Biblii, o których zaraz Wam opowiem. Czego się nauczyłem? Weźmy taki fragment, że wystarczy mieć wiarę jak ziarenko gorczycy. Czasami się to stłumaczy, że wiecie, wiarę jak ziarenko gorczycy, że wystarczy mieć taką małą wiarę, nie? A, a tak naprawdę, jak wsadzałem ziarenko do ziemi, no bo ja niestety żyję w tych czasach, kiedy się już nie wsadzało ziarenko do ziemi, kiedy się wszystko kupowało. Jak tam ziarenko się wsadzało, to może za młodu. A, mm, więc... Yy, można powiedzieć, że to są moje pierwsze takie ziarenka wsadzone do ziemi za, za, za dużego człowieka. To, to wiecie, jak to jest do doniczce koło domu, no to ja takiej wiary w to nie mam, bo ja sobie to podleję. Ja sobie tam sprawdzę, czy to urośnie i tak dalej. Tymczasem tutaj na działce nie zawsze mi się chce tu przyjechać, bo mam tu jednak z 15 minut. tak. I nie zawsze mam jak to podlać, ale tak naprawdę wsadzając takie ziarenko do ziemi to ja tak naprawdę wierzę w to, że to jakoś urośnie. Mało tego. E, wierzę w to, że e, to samo też urośnie, tak po prostu. E, mało tego. Już powiedział, e, wystarczy, jak będziecie mieć wiary, jak ziarenko gorczycy, żeby tam góry przenosić, zdaje się, tak? E, więc pytanie, jakie ziarenko gorczycy ma wiarę? Ziarenko gorczycy ma wiarę taką, że jak sobie urośnie na drzewie, a w momencie, zaraz jeszcze, co to jest ta gorczyca? Yy, gorczyca. Kiedyś szukałem, co to jest ta gorczyca i zawsze się zastanawiałem, jak to... Jezus powiedział, że to najmniejsze ziarno tak, na ziemi, a jednocześnie, yy, że z tego tam drzewo wyrasta i tak dalej. Więc w ogóle mi to nie pasowało do tej naszej gorczycy, kiedy to jest nasza, nas to w zasadzie musztarda się z tego robi, i to jest zboże i tak dalej. Więc... Po poszukiwaniach znalazłem, że to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o tak zwane drzewo musztardowe, które w tamtych klimacie rośnie. I rzeczywiście to jest jako zboże traktowane, w sensie ma takie dużo tych ziarenek. I z tego wyrasta drzewo i rzeczywiście jest maleńkie. Jest trochę większy od maku, jak zauważyłem. Bo kupiłem sobie, specjalnie sobie kupiłem te ziarenka, żeby sprawdzić jak one wyglądają. Nie? Trochę większe od maku, ale znacznie mniejsze od naszej gorczycy. A wyrasta z tego drzewo musztardowe, i jak chcecie zobaczyć jak drzewo musztardowe wygląda, jak smakuje, tak drzewo musztardowe smakuje, to można sobie w sklepach ekologicznych kupić tak zwany miswak, czy misłak, czy taką ekologiczną szczoteczkę do zębów z, ga, z gałoski. i to jest właśnie z drzewa musztardowego i autentycznie smakuje musztardą. I można tym zęby czyścić i, i, i tam jest antybakteryjny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Taka, wiecie, ekologiczna szateczka do zębów się z tego robi. Więc najprawdopodobniej Jezus o tym mówił, mówiąc o ziarenku gorczycy. Um, więc coś takiego mamy. I w każdym razie, żeby mieć wiarę jak ziarenko gorczycy. Ziarenko gorczycy sobie dorasta na drzewie. Ziarenko gorczycy ma wiarę że z tego drzewa wpadnie gdzieś do ziemi ziarenko gorczycy ma wiarę, że w czasie, w którym wpadnie do ziemi, będzie podlewane bo wtedy jest taki, wiecie, okres najbardziej od momentu posiania do, do momentu jakiegoś wyrośnięcia trochę to jest taki najbardziej okres, w którym to ziarenko może wyschnąć więc wtedy ziarenko ma wiarę w to, że ono będzie miało wystarczająco dużej ilości wody ma wiarę, że nie będzie przemrożone w zimie ma wiarę w to, że przez ileś tam lat będzie rosło, podlewane i tak dalej, i tak dalej. I dopiero słuchajcie, jak sobie wsadziłem takie ziarenka do ziemi, dopiero wtedy się zorientowałem naprawdę, jaka to jest ogromna wiara. Bo wiecie, ja nie mam wiary w to, że mnie Bóg będzie tam codziennie utrzymywał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? A to ziarenko ma tą wiarę. A ja to, wiecie, myślę, że ja sobie muszę jednak popracować trochę, jednak gdzieś tam zarobić, jednak coś tam, skądś to mieć. Trochę tej wiary mi tak czasem brak. Co prawda mnie Bóg uczy, że jednak ta wiara jakoś tam jest skądś i, i, i, i mam takie przykłady z życia, że kilka razy mi czegoś brakowało i to się pojawiało i to takie, wiecie, no dziwne rzeczy. Więc, więc ta wiara się buduje. Raz miałem tak, pamiętam, że miałem jakieś długi i mi brakowało po prostu do zapłacenia już. Praktycznie wszystko spłaciłem, zostało mi chyba ze 2-3 tysiące do spłacenia I, i, i, i co? No i wtedy się pomodliłem. I słuchajcie, koleś ktoś mi zapłacił za fakturę dwa podwójnie. Miał mi zapłacić tam 1100 zł, a zapłaci mi 2000 zł, prawie nie? Czy tam podwójnie raz tyle, nie? Wtedy, że akurat starczyło na spłacenie tego długu. No to było z jakiś czas temu dosyć sporo. I co się wtedy stało? Zadzwoniłem do tego, do, tego, do tego zlecenia dawcy i powiedziałem, że się pomylił, że mi zapłacił dwa razy. On powiedział: A dobra, to niech będzie na, na przyszłe zlecenia. Nie? Więc wystawiłem faktury na większą kwotę, że na przyszłe zlecenia. Um, więc słuchajcie, um, wtedy pamiętam, taka moja wiara się zbudowała. Podobnie miałem, jak robiłem to stronę. Też sobie myślę, że nie mam czasu robić tej strony i tak dalej, bo mi się, nie wiem, czy to jest sens, czy nie. I, i w tym momencie właśnie kolega zadzwonił i, i tak jakoś przyszło co do czego. Zaczynam się pytać, co ja robię i tak dalej, co się u mnie dzieje i stwierdzić, że mi zapłaci za zrobienie tej strony. Więc, <głosy> więc wiara, wiara się tak, wiecie, buduje po kawałku u mnie. Powiedzmy, że mnie nie podlewa w to gorczycy, a może im nie podlewa pewnie, tylko sobie tego nie uświadamiam zapewne, bo uświadomić sobie to, to jest problem duży, bo trzeba się trochę jednak puścić taką zależność od Boga co nie jest proste i życzę tego każdemu, żeby się to udało jednak w każdym razie dzięki tej działce oficjalnie zmieniam sobie definicję wiary jak ziarenko gorczycy jest to naprawdę ogromna wiara w to że Bóg o wszystko zadba i wszystko załatwi tak, żeby yy, maleńkie ziarenko mogło wzrosnąć i być wielkie. Inna sprawa to kolejna lekcja, jaką tutaj dostałem. To tak naprawdę, jak sobie uświadomiłem, że z takiego maleńkiego ziarenka wyrasta jakieś wielkie drzewo, to też tego nie do końca rozumiałem, ale mm, ale. Miałem takie wątpliwości kiedyś, kiedy jeździliśmy na ewangelizację i, i wiecie, sta, sta, sta, stali ludzie, staliśmy stałem z nimi tak na, na placu, czy gdzieś tam w jakimś tam mieście, nie? w którymś z kolei. I, I tam głośno się do mikrofonu mówiło o zbawieniu o Jezusie i tak dalej. Praktycznie nikt tego nie słuchał. I tak naprawdę, <śmiech> eee, tak naprawdę miałem takie wątpliwości, czy to naprawdę jest sens w ten sposób to robić, żeby to powiedział, na placach i tak dalej a zacząłem mieć wątpliwości w tym momencie, czy jest sens i wtedy właśnie popatrzyłem na te drzewa, co mi tutaj rosną i sobie uświadomiłem, że z takiej maleńkiej pesteczki nie? potrafi wyrosnąć coś tak wielkiego i dać tyle pestek i wtedy się zorientowałem, że może jednak jest ten tym sens czyli wiecie, robię coś maleńkiego, a tak naprawdę wyrasta z tego coś ogromnie wielkiego. E, po jakimś tam czasie i nawet nie wiem do końca co i jak robię. Wiem, że wiem, że po prostu sobie uprawiam działkę i sobie oglądam. I taki mam wniosek z tego, więc jest też mówił, żeby, że tam gdzieś tam jest w jakimś fragmencie, kolejna rzecz mi się przypomniała, że już sikiera jest przy, przyłożona do pnia. Więc musiałem tutaj ściąć jedno drzewo, bo trochę jednak yy, usychało. Więc ścięliśmy jedno drzewo to jest sąsiad, sąsiad mi pomógł. I wiecie co się stanie, jak się zetnie drzewo u pnia? Taki myk, niezły, ale jak zetniemy drzewo u pnia, to tak naprawdę na tym starym pniu wyrasta kolejne drzewo. I to kolejne drzewo nieraz mogło, akurat je też ściąłem później, nie? bo nie chciałem tego drzewa, ale gdybym mi zostawił, to w tym samym miejscu praktycznie błyskawicznie wyrasta kolejne drzewo, tym razem już zdrowe. Więc coś tym dniem tam sobie można też ciekawego wyinterpretować. Więc tak jest na działce, jest trochę inaczej niż wszędzie. Uczę się cały czas tego, jak to zrobić, żeby owoce i warzywa były duże, fajne i smaczne przy małym wysiłku. Bo to jest, wiecie, to jest przekleństwo, które dostaliśmy po upadku. Kiedy to zaczęliśmy się bać, no wszyscy wszystko zjedzą, więc na razie działka jest otwarta, kłódki nie ma, kto chce, nie chce, przychodzi, zjada. Myślę, <laughs> że to bez sensu, tak? Jeśli to ma być działka po Bożemu, to ja tego zamykać nie mogę. Bo w słuchajcie, nawet jest to w zasadzie napisane w prawie, że sobie można przechodzić przez pole i co chcesz, to sobie zbierasz, nie? Mamy na przykład w Księdze Rut e, mamy, mamy taką sytuację, że się szło na pole, tam mi się zbierało. Więc zapraszam. E, można sobie zbierać. Co prawda na razie nic nie wyrosło, ale winogron będzie dużo w tym roku mam nadzieję one same z siebie tu rosły i rozrosły się w zasadzie na pół tej działeczki, bo te działeczki są takie małe wiecie, do działkowych taka refleksja mi też wzięła słuchajcie, a propos naszych owoców, tak? bo tam cały czas mamy porównanie, mamy dawać albo z drzewa życia albo z drzewa tam poznania dobrze i zła, o co chodzi? bardzo fajnie jest to opisane w do Koryntian 13 rozdział ten hymn do miłości, kojarzycie? Chodzi mówi językami ludzi, aniołów i tak W każdym razie dowiadujemy się, że można tam robić różne uczynki i różne rzeczy i nawet rozdać wszystko. Być mądrym nad wymiar wszystko i tak dalej i tak dalej. A tak naprawdę to jest nic. To jest nic, bo można robić rzeczy z dwóch kierunków. Jeden kierunek to jest kierunek życia, drugi kierunek to jest kierunek śmierci. I teraz kiedy robimy rzeczy z kierunku śmierci, przynajmniej ja to tak rozumiem, coś tam zrozumiałem. Tak mi się wydaje oczywiście, jak wszystko. Więc ja to rozumiem mniej więcej w ten sposób. Jeżeli w życiu mieć jakieś tam dobre uczynki, robimy komuś, coś pomagamy itd., itd., ale jeżeli w tym pomaganiu, w tym wszystkim, tak naprawdę e, liczymy sobie gdzieś tam zasługi, myśląc, że coś z tego będziemy mieli, a, liczymy sobie mm, swój czas, tak, na, nawet, bo o co chodzi? Bo Jezus dał nam życie wieczne, więc jeśli wierzymy w Niego, to będziemy mieli życie wieczne. Więc tak naprawdę od tej pory nie, nie liczymy godzin, nie liczymy dni, nie liczymy niczego, tak? Ehm, ojejku, ale wymotałem. Ehm, o co chodzi z tymi uczynkami? Ejku, ciężko, mi to, ciężko mi to objaśnić, ale... Okej, okay. w życiu można robić te dobre uczynki z tego drzewa śmierci. Czyli jeżeli zakładasz, że kiedyś umrzesz, na przykład w wieku 70 lat umrzesz czy tam 80 czy 100 czy 120 czy iluś tam sobie tam zażyczysz to umrzesz tak? jeżeli to zakładasz że to życie się kiedyś skończy i jeśli jesteś kierowany tym strachem przed końcem życia to teraz jeżeli z tego drzewa śmierci bo ze strachu przed śmiercią zrobimy jakiś dobry uczynek czyli komuś coś pomożemy, komuś coś damy Coś tam dla kogoś zrobimy, zakryjemy czyjeś grzechy, coś takiego zrobimy. To tak naprawdę robimy to, z, drzewa, z tego z drzewa, z drzewa śmierci, tak? czyli odliczamy sobie i temu komuś, mimo że temu komuś tego możemy nie mówić totalnie i temu komuś e, tego nie pokazujemy i tak dalej, staramy się to ukryć, no to czuć, czuć podskórnie tak naprawdę e, w zachowaniu w słowach, bo nie tylko słowami przekazujemy informacje, to wszystko czuć i, i tak naprawdę jeśli z tego, z, tego, z tego drzewa robimy coś, to tak naprawdę nie do końca jest to ta miłość, o którą chodzi w tym liście do Koryntian czyli choćbym rozdał cały majątek i tak dalej, a miłości bym nie miał, nic mi to nie da. Wtedy tak naprawdę tak to robimy, nie? A kiedy robimy te uczynki z miłości prawdziwej? Wtedy, kiedy ta miłość jest nieograniczona, czyli jeżeli dostajemy życie wieczne od Jezusa, tak? czyli od Boga, to czasu nie liczymy, czyli tak naprawdę żyjemy sobie wieczność. Jeśli żyjemy sobie wieczność, to jeżeli w tym, w tym życiu, na przykład, nie wiem, damy komuś jakiś tam czas, zakryjemy, nie wiem, czyjeś, czyjeś błędy, nie wiem, spłacimy czyjeś długi, cokolwiek, tak? E, jakiś tam uczynek zrobimy, ale z myślą taką, e, z wdzięcznością Bogu, że masz życie wieczne i choćbyś umarł na ziemi, to żyć będziesz, też na tej ziemi tak naprawdę, też tu wrócimy, więc jeżeli z takiego ducha będą robione te uczynki, to wtedy to są te uczynki prawdziwej miłości. Przynajmniej ja tak to rozumiem, jest to w wykonaniu naprawdę bardzo ciężkie i trzeba się trochę nastarać, co prawda nastarać, nie robić czegoś z, ze strachu czy, czy wiecie, z takiego czegoś, bo to naprawdę ludzie czują. Dlatego moim zdaniem jest tam powiedział w pewnym momencie, żeby iść do więźniów chorych, biednych, nakarmić tak i tak dalej. Z tego właśnie względu, bo te osoby nie mają jak się odwdzięczyć tu na ziemi. I tak naprawdę wtedy to robimy, wtedy to robimy, uczymy się jaki jest Bóg, czyli uczymy się to robić z tego innego ducha, który nie oczekuje tu na ziemi wdzięczności na nic. I to mniej więcej tak wygląda. I problem jest taki, że tego sami nie, nie, nie możemy zrobić. Dlatego, dlatego Bóg zesłał tego Ducha Świętego, żeby nas gdzieś tam wewnętrznie przekonywał o tym życiu wiecznym. I, i jakoś tak to ma działać. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo prosto, jak tak mi się daje. I dobra, myśli mi dalej. Więc jeszcze jedna mi się przypomniała rzecz o tej działce. Przypomniała mi się hmm, Księga Zachariasza. Księga Zachariasza, zdaje się 13. rozdział. Tam jest dopiero niezumek, bo tam jest napisane coś takiego, że nie będzie już, wiecie, fałszywych proroków i kto tam się nazywał jeszcze prorokiem, temu tam rodzina połamie ręce i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. chyba rodzina na zadziga nawet. Takie dosadne słowa tam są napisane, że wszyscy będą mówili, że są rolnikami. I co tu mamy tak naprawdę? Ja to zrozumiałem chyba dopiero tutaj, na tej działce, bo popatrzcie kim jest prorok? Prorok to wcale nie jest taki, który, przynajmniej mi się dawniej wydawało, że prorok to jest taki, wiecie, Jasnowic, Że coś tam wie, co się będzie działo i tak dalej. Ale tak naprawdę biblijny prorok to trochę nie tyle Jasnowic, co, co taka osoba, która, która mówi coś, co przypisujemy Bogu, że Bóg ma coś do powiedzenia i ten prorok to wypowiada jakby słowa od Boga. Więc to jest mniej więcej tak rozumiemy proroka w Biblii. No, jest sobie taki prorok. I o co chodzi? O to chodzi, że w tym. E, często jest tak, że w wielu miejscach Biblii mamy taki moment, kiedy kiedy mówi, mówią, żeby tych, że ten prorok to w zasadzie mówi wymysły serca swojego i tak dalej. O co chodzi? O to chodzi, że często prorok działa właśnie nie tyle na polecenie Boga Prawdziwego. Co prawda na Nie mogę że jest to dosyć skomplikowane, może kiedyś to pojmiemy lepiej, ale mm, często działa właśnie z tego starego ducha, czyli tak naprawdę ze strachu i, i mówi wymysły serca sw swojego, żeby tak, nie wiem, będzie dobrze czy coś tam. A tak naprawdę albo straszy Bogiem, tak, albo coś tam innego robi. I tak naprawdę w tej Księdze Zachariacza mamy napisane, że y, czas tych proroków w końcu przeminie, i tak, na wszelki wypadek, już nikt nie będzie mówił, że zna Boga, eee, tak, z tych chorych rolaków będą raczej mówić, że my już nie wiemy, jaki jest Bóg tak naprawdę, bo jeden tam straszy Bogiem, drugi mówi, że Bóg jest kochany, trzeci mówi, że tak, trzeci mówi, że tak, piąty tak i tak dalej. I tak naprawdę w tej księdze do Haresza jest napisane, że, że już nie będą mówić ani tak, ani siaga, ani owak, ale będą mówić: Ja jestem rolnikiem. Nic, o Bogu nie wiem, oprócz tego, że stworzył tę ziemię i stworzył nas do uprawiania tej ziemi. Um, tak też się czasem czuję tutaj, w tej działce, patrząc na to, że tutaj rośnie. I wiecie, ja to coś tam posiałem, posadziłem, coś przekopałem teoretycznie, nie? I to, to, to rośnie I, i to jest trochę inne niż cała reszta tego, co na świecie jest, tak? Bo wszędzie trzeba coś zapracować, a tak naprawdę to, to samo tak rośnie. Nikt tam tego w nocy nie, nie pielęgnuje. Oprócz Boga. Oczywiście można sobie tłumaczyć, że jakoś to działa. Ale tak naprawdę to Bóg daje wzrost. I Bóg daje wzrost wszędzie. I, i to jest przedziwne. To jest naprawdę przedziwne. Jako ludzie się możemy tylko starać i tylko psuć. I to doskonale widać, widzicie, w tych metodach uprawy ziemi. Kiedy, kiedy wychodzi na to, że jakby zostawić ziemię i je ościółkować, czyli w zasadzie zostawić, tak jak w lesie. jest kiedy ta ściółka zawsze trzyma wilgoć to Byłoby znacznie lepiej niż ją orać, uprawiać itd. <śmiech> więc, może jednak warto się nad tym jakoś pozastanawiać. A rozminka dzisiaj nie nocna, tylko jeszcze wieczorowa, więc trochę inna. Jeszcze jedna rzecz, której się nauczyłem na działce. A, słuchajcie, przycinanie, ale to są. Wiecie, na tej działce mam drzewa już stare, mało tego, że stare, to e, no, są to drzewa, które rosną w tym upadłym świecie, w jakim teraz jesteśmy. Czyli, który musi się, że tak powiem, zakończyć. No i słuchajcie, jest coś takiego dziwnego, że ciężko to czasem uwierzyć, ale jak się przycina gałęzie, zwłaszcza te, które rosną w górę, to drzewa mają znacznie lepsze owoce niż gdy się nie przycina. Więc wszystkie gałęzie, które drzewa się, które rozrastają w górę, czy tam mają takie, co się nawet nazywa wilki, czasami niektórzy ogrodnicy nazywają, czy takie gałoski w górę wszystkie je trzeba przycinać, bo jak się ich nie przycina, to drzewo praktycznie przestaje jakiekolwiek owoce dawać. Dopiero jak wszystko to, co idzie w górę, się przytnie, to drzewo zaczyna mieć dorodne owocki i dosyć duże. I to jest takie dziwne, bo jak to przyrównać do naszego życia, to czy przyrównać choćby nie wiem do historii kościoła. Tak? Mamy różne kościoły, odłamy i tak dalej, które idą w górę, które tak naprawdę e, przestają dawać owoce, więc cokolwiek w naszym życiu, jeśli Powoduje, że zaczynamy górować, i tak to, dalej, to tak naprawdę przestaje dawać owoce, i to tak naprawdę umiera, nie? Więc to przycinanie, żyjąc w tym świecie, jest czymś, co chyba trzeba robić. I bardzo ciężko w to uwierzyć, tak naprawdę, bo jak się już ma, jest to drzewko, i to myślisz, że z tego drzewka mają być owocki, ale żeby były owocki, to trzeba je przyciąć. Ciężko to przyjąć do świadomości, wiadomości i tak A podobnie w naszym życiu, nie? przynajmniej w moim. Że jak robię jakąś czynność, w której żyję, jestem dobry i tak to tak naprawdę jak ją przytnę, to dopiero wtedy się jakieś owoce z tego wychodzą. No ale tak jest, tak jest jak popatrzycie na wszystkich tych wiecie, mówców motywacyjnych. To tak jest, trzeba się przyciąć, spalić mosty tak i na tego typu rzeczy, to wtedy działa. Ale to jest cały czas, słuchajcie, ten upadł świat. To jest ten świat, który musi jakoś zniknąć. Więc nie wiem, czy to jest dobra metoda przycinania. no pewno zamiast przycinać, to zacząłem się skupiać na, na tym nowym duchu, tak? Czyli na czynieniu różnych rzeczy z myślą, że wiecie, żyję wiecznie, to wtedy mam tego czasu więcej i, i mam tych zasobów więcej dla innych i staram się żyć z tym w, w zgodzie choćby przez minutę w tygodniu <laughs> tak sobie to jest naprawdę bardzo dużo, tak? to tam, tam w tygodniu, czy, czy ileś tam ale jeśli żyję się w zgodzie z tym nowym duchem to wtedy tak naprawdę przynajmniej ja wtedy poznaję, jaki jest Bóg i mi to zmieniam, więc przestałem się przycinać, ale zacząłem się skupiać na tym Duchu Świętym i na tym życiu wiecznym i z, z tego Ducha Świętego, z tego życia wiecznego zacząłem mm, zacząłem robić cokolwiek, tak? Cokolwiek, bo stwierdziłem, że działanie w tym starym systemie, gdzie, gdzie, gdzie próbujemy coś nadrobić, czy tam wykorzystać dany nam czas na ziemi, itd., itd. itd. To jest trochę... E, chyba nie tędy droga, moim zdaniem, bo... Bo jak się popatrzy na historię świata, to już wielu było takich, którzy coś tam robili z jakiegoś tam powodu, komuś coś rozdali, komuś coś tam dali, gdzieś tam się poświęcili całe życie, tak? czy nawet swoje życie poświęcili i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę miłości to nie było, bo owoce z tego zostały mierne. No ja przynajmniej tak rozumiem ten hymn do miłości. Tak przynajmniej ja to ogarniam, że... Że dopiero po przyjęciu zbawienia, po zrozumieniu tego, że mamy życie wieczne, dopiero wtedy możemy czynić te prawdziwe uczynki nie, nie z ofiary, ale z miłosierdzia. Jak Jezus powiedział, wolałbym abyście zrozumieli, zdaje się jakoś tak powiedział, co trzeba znaleźć, um, że wolałbym abyście zrozumieli, to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bo w momencie, kiedy robimy coś z ograniczonego czasu, to tak naprawdę robimy to najczęściej właśnie z ofiary, ofiarujemy swój czas, ale powiem Wam, że mierne tego skutki. Mierne tego skutki są, bo nam się wydaje, że nikt tego nie zauważy, ale my nie, nie słuchamy tylko oczami i uszami, odbieramy wszystkim, tak naprawdę. I, i, I inaczej to wygląda w tym, że jeśli ktoś do, dostaniesz coś od kogoś z takiego uczynku, a z takiego uczynku. I tak naprawdę to myślę, że w życiu już nie chcę od nikogo dostawać z, te, z tego starej, starej uczynkowości, ale i tak pewno, pewno, pewno, pewno coś tam i nie chcę, nie chcę się tak zachowywać, nie chcę, nie chcę dawać. Pewno, pewno i tak to nie jest łatwe, ale mówię, staram się choćby kilka minut w tygodniu się skupić na tym, że żyję wiecznie i, i w zasadzie z wdzięczności do Boga za to życie wieczne, nawet już nie tyle z wdzięczności, po prostu z radości, tak, z radości, i, I tak naprawdę myślę, że to dopiero jest ta, ta miłość opisywana w liście Koryntian, która, która jest czymś innym, tak? Czyli, że wiedza przeminie, języki przeminą, wszystko przeminie, prorocza przeminie i zostanie tylko ta prawdziwa miłość. No i tak to, tak to ja rozumiem. Więc znowu wam puszczę ten hymn do miłości, a tym razem z kilku, w kilku wersjach e, tak, żeby sobie to Posłuchać i zastanowić się nad tym, o co tam tak naprawdę biega i czemu, czemu ta uczynkowość jest raz taka, raz taka i z czego ona ma wynikać. Dlaczego nie może wynikać z tego starego, a ma wynikać z tego nowego, żeby dawała życie i czym to się różni. Z tego wszystkiego chciałbym się dowiedzieć, a wydaje mi się, że wiem, a pewnie jak zwykle nic nie wiem. No ale może może, może wy się dowiecie. Tak więc pamiętajcie, skoro jesteśmy zbawieni, to już nie musimy zasługiwać na zbawienie, więc nie musimy się starać. Możemy tylko i wyłącznie poznawać Boga, a Jego będziemy poznawać, tak jak Jezus powiedział, czyniąc miłość, tak? Bo takie mamy przykazanie, a ją możemy czynić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie robimy tego, chcąc na coś zasłużyć, a nie robimy tego, chcąc na coś zasłużyć otrzymując życie wieczne, łaskę w darze, więc o nią wystarczy tylko tam poprosić i ją się otrzymuje, przyznać, że Jezus jest Panem i, i już zacząć żyć tym życiem i dopiero wtedy można coś zrobić innego i dopiero wtedy tak naprawdę poznajemy, jaki jest Bóg. A jeśli tego nie robimy, to lepiej zostać rolnikiem i uprawiać tą ziemię i nie przyznawać się do czegoś, że wie się coś więcej, jaki jest Bóg. Bo jak nie, to wiecie, tam Zachariasz pisał, że nam łapki połamiał i na tego typu rzeczy. Księga eee. Zachariasza, rozdział 13. Eee. Tak mniej więcej ja to rozumiem. O, zapewne trochę indywidualna interpretacja. Ale... Wydaje mi się, że słuszne i prędzej czy później świat będzie musiał do tego dojść. A jak nie, to, to będzie trzeba jakąś łapkę połamać. Dobra. No to do usłyszenia. I jeszcze na koniec jedno takie małe ale. Nie chcę wiele sugerować, ale tak naprawdę to zastanówmy się, kiedy naród izraelski stał się narodem rolniczym. I w jakich czasach żyjemy. Jak sobie poczytacie księgę Zachariasza, to się dowiemy kilku ciekawych rzeczy. Można tu coś takiego taki wniosek nieśmiały wywnioskować wiecie, no przyjechali do nas do Polski tam w XIII-XIV wieku jako naród kupiecki a wyjechali do Izraela w XX wieku jako naród rolniczy i od tamtej pory jak się przyjrzymy to temu co się zadziało w Izraelu to od 50 lat około Ponad e, zazieleniały praktycznie wszystkie pustynie, wszystkie miejsca, gdzie nic nigdy nie było uprawiane i od jakiegoś czasu właśnie Izraelczycy stali się narodem rolniczym. Więc mało kto już tam mówi, że zna prawdziwego Boga, dużo tam mówi, że jest rolnikami z jakiegoś powodu. A to tak w kwestiach historycznych i w kwestiach tego, w jakich czasach żyjemy. Myślę, że warto też nad tym się zastanowić. A przy okazji to pójść gdziekolwiek, wsadzić choćby jedno ziarenko do ziemi i patrzeć, jak je Bóg podlewa i, i patrzeć, co to znaczy mieć, jak wiarko, zi, mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, bo, bo, bo, bo naprawdę ciężko takiego spotkać, który miałby taką wiarę. Każdemu takiej życzę. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał,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 ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki, ustaną. Jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to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 I choćbym miał proroctwo i wiedziałbym wszystkie tajemnice i wszelką umiejętność i choćbym miał wszystką wiarę, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, nicem nie jest. I choćbym wynałożył na żywność ubogich wszystkie majątności moje i choćbym wydał ciało moje, abym był spalony, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest długo cierpliwa, Dobrotliwa jest, miłość nie zajrzy, miłość nie jest rozpustna, nie nadyma się, nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swoich rzeczy, nie jest porywcza do gniewu, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy, wszystko okrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko cierpi. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, te zniszczeją, choć języki, te ustaną, choć umiejętność w niej wecz się obróci. Albowiem po części znamy i po części prorokujemy, ale gdy przyjdzie to, co jest doskonałego, wtedy to, co jest po części, zniszczę. Póki był dziecięciem, mówiłem jako dziecię, rozumiałem jako dziecię, rozmyślałem jako dziecię. Lecz gdym się stał mężem, zaniechałem rzeczy dziecinnych. Albowiem teraz widzimy przez zwierciadło i niby w zagadce. Ale na on czas twarzą w twarz. Teraz poznają po części, ale na on czas poznam, jaką i poznany jest. A teraz zostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy rzeczy. Lecz z nich największa jest miłość. Gdybych mówił języki ludzkimi i anielskimi, a miłości bych nie miał, stałem się miedzią brząkającą albo cymbałem brzmiącym. I gdybych miał proroctwo i wiedział wszystkie tajemnice i wszelką naukę, a gdybych miał wszelką wiarę, żebych też i góry przenosił, a miłości bych nie miał, nicem nie jest. I gdybych wszystkie majątności moje rozdał ubogim, a podałby ciało moje, Abych był spalon, A miłość bych nie miał, Nic mi to nie pomaga. Miłość jest cierpliwa, Dobrotliwa, Miłość nie zajzry, Miłość nie jest harda i nie nienadęta, Miłość niczym się nie brzydzi, Jakoby nieprzystojnymi, Nie szuka co jest jej, Nie bywa wzruszona ku gniewu, nie myśli złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się weseli z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się nadziewa, wszystko cierpi. Miłość nigdy nie odpada. Chodzi, i proroctwa będą zgładzone, języki ustaną i umiejętność będzie zniszczona. A bowiem po części znamy i po części prorokujemy. Ale gdy przyjdzie to, co jest doskonałego, Wtedy to, co jest po części, zginie. Gdym był dziecięciem, mówiłem jako dziecię, myśliłem jako dziecię, rozumiałem jako dziecię, lecz gdym się stał mężem, zatarłem te rzeczy, które dziecinne były. A bowiem ci teraz widzimy przez zwierciadło i przez podobieństwo, ale w on czas obliczę ujzrymy. Teraz znam po części, a w on czas poznam... Jako nauczon będę. A teraz ci trwa wiara, nadzieja, miłość. Ty trzy rzeczy, a z nich trza jest miłość. Gdybym mówił językami ludzi oraz aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak brzęczące pieniądze albo cymbał wznoszący brzmienie ola la. la". Jeśli miałbym prorokowanie oraz znał wszystkie tajemnice i całe wyższe poznanie i choćbym miał całą wiarę, tak, aby góry przenosić, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał na żywność cały swój majątek i choćbym wydał moje ciało, aby się wypaliło, a miłości bym nie miał, nic bym nie był sobie pożyteczny. Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa, miłość nie jest zazdrosna, miłość nie jest chępliwa, nie nadyma się, nie zachowuje się niewłaściwie, nie szuka swego, nie jest zapalczywa, nie liczy zła. Nie cieszy się z powodu niesprawiedliwości, ale cieszy się prawdą. Wszystko odpiera, odbie wszystkiemu ufa, wszystkiego oczekuje. Wszystko zostawia w tyle. Miłość nigdy nie upada. Zaś, czy to prorokowania zostaną zniesione, czy to języki zatrzymają się, czy to szukanie wiedzy zostanie zaniedbane. Bowiem po części poznajemy oraz po części prorokujemy. Zaś kiedy przyjdzie doskonałe, to co po części zostanie zaniedbane. Kiedy stałem się dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, wnioskowałem jak dziecko. A kiedy stałem się mężczyzną, zaniedbałem te przymioty dziecka. Gdy teraz widzimy, jakby pośród zwierciadła, w zagadce, ale wtedy twarzą przy twarzy. Teraz poznają po części, ale wtedy poznam, jak zostałem poznany. A teraz trwa wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, ale większa wśród nich jest miłość.